Wibracja 21 dla chcącego nic trudnego. Tkwi w tobie potężna siła. Możesz spełniać swoje marzenia i stwarzać cuda w życiu. Wszystko, co mówisz i robisz, wydobywa się z twojego wnętrza właśnie w tej chwili i przygotowuje przyszłe etapy twojej drogi. Jesteś nieskończoną istotą, zawieszoną we wszechświecie pełnym wibrującej i niewyczerpanej energii świat jest z tobą w tej sekundzie, jest w tobie i wspiera cię na każdym kroku. Moc intencji jest niesamowita, zawsze działa, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wszystko, co wyrażasz w formie stwierdzenia, nawet zabarwionego sarkazmem, jest intencją. Każde doświadczenie, które przyjmujesz do swojego życia, również jest intencją. Pozwól, że jedno ci wyjaśnię. Nie chodzi o to, Abyś przestał żartować i śmiać się, lecz zachęcam Cię, abyś jasno wyrażał wszystko to, czego pragniesz doświadczyć. Niewłaściwe zachowanie innych ludzi i poczucie wykorzystania lub poniżenia mogą wpływać negatywnie na nasze intencje. Podam Ci przykład takiej sytuacji. Jeżeli partner, kolega z pracy lub znajomy traktuje cię w nieodpowiedni według ciebie sposób i nie wykorzystujesz swojej wewnętrznej siły, aby coś z tym zrobić, wszechświat, nawet jeśli tego dla ciebie nie chce, zacznie powielać to doświadczenie na każdym poziomie twojego życia, chyba że świadomie zdecydujesz się to zmienić. Można to porównać do magnetycznych fal twoich myśli i doświadczeń które wkraczają w Twoją aurę i przyciągają podobną energię, która z kolei wytwarza podobne doświadczenia w Twoim życiu. Bardzo łatwo jest zapomnieć o swojej sile i umiejętności tworzenia wspaniałych doznań, zwłaszcza gdy życie pędzi i wciąga Cię w swój nurt. W takich momentach często pomagało mi wyznanie wszechświatu, czy odczuwam harmonię z tym, co mam otrzymać, czy też nie. Na przykład. Jeżeli przytrafia mi się coś konkretnego i chcę otrzymać tego więcej, mówię wtedy, tak wszechświecie, o tym właśnie mówię, podoba mi się to doznanie i chcę więcej. Dokładnie to samo robię, kiedy moją drogę blokuje coś niepokojącego. Mówię wtedy, jestem wdzięczny za to doświadczenie, lecz teraz usuwam z mojej aury wszelkie myśli, intencje i energię, które je wytworzyły. Wybieram tylko te doznania, które służą mi wsparciem i ciepłym uczuciem. Wibracja na dziś. Dzisiaj udoskonalisz swoją siłę woli. Pamiętaj, że każda twoja myśl, uczucie, doznanie i czyn przygotowują cię na kolejny etap życia. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, pozbądź się tego i ponownie sformułuj swoją intencję. Jestem wdzięczny że mogę doskonalić swoje życie. Każda moja myśl i uczucie tworzą mój świat. Jestem gotowy pozbyć się wszelkich myśli i intencji, które nie współgrają z moim szczęściem. Dzisiaj wiem, że przede mną znajdują się tylko dobre doświadczenia. Moje życie jest radością i wybieram doświadczanie radości na każdym kroku mojej ścieżki. Wspaniale jest żyć w harmonii z wibrującym we mnie polem energii. Jestem bezpieczny. Podziel się wibracją, wybieram uwolnienie problemów i przyjęcie pozytywnej zmiany.